Ik kom nog kort naar het laatste namen. Ik wil nog iets van het laatste namen. hem Immanuel Die wordt in de nette weinig mee geschreven. Het gegeven wordt in het genoeg in het genoeg is gegeven. God met ons. Dat betekent God Maar het ons wie zu diesem Namen überhaupt gekommen ist im Alten Testament so nach unserem tłumaczeniu też jest to. Ale czy jesteśmy w stanie yy, yy, czy rozumiemy dlaczego to imię jest podane? Schlanga ja mal kurz oh. dieser. Und hörsch mir ich erkläre 7. Kapitel. Doch 20 Idee ist was von der Weil die so. Das zeugu pokazuje nam coś o wzniosłej wielkości Bożej. Und in Isaiah 7 gibt ein ganz großes Problem. W siódmym rozdziale Księgi Izajasza znajdujemy kolejny bardzo wielki problem. W, wierszu, w pierwszym wierszu widzimy Restyna, króla, który przychodzi tu z Pekachem, królem izraelskim. En die komen naar Jeruzalem om um deze stad, om die platt te maken, die te En die królogen naar Jeruzalem, om die te beoberen en te beoberen. En deze Juden ziet plötzlich, I, die in Jeruzalem zijn, wat voor riesige staan. En die niet-wielkige mensen die in Jeruzalem in Jeruzalem I w het hart van de się van Jeruzalem van Juda en het hart van het volk. Dat riep het hart van de koning van Jeruzalem van Juda en het hart van het volk. hadden een Dat betekent dat angst is zo uit het leven een van van Dat Dat een I widzimy już tylko jeden jedno wyjście, wołać do Boga. I dokładnie to się dzieje. Słyszymy odpowiedź Bożą. Er spricht zuerst Jesaja sofort an, in vers 3, ale auch, und to jest wstyd, seinen Sohn. Jesaja hat einen Sohn. Mówi do niego bezpośrednio i też do Izajasza, który miał syna. Wcześniej wierzchu. Izajasza miał imię Shear Jaszub. a to imię znaczy w przetłumaczeniu resztka powróci, nawróci się można powiedzieć resztka Izraela. To znaczy, lud izraelski wołał teraz za pomocą tego Izajasza do Boga o pomoc, a Bóg daje odpowiedź, dadząc Izajaszowi syn, który nazywa się, resztka wróci, nawróci się. I nie zapomnij o tym, z synem jego. Tak, a co Bóg mówi w czwartym wierszu? Miej się na baczności i bądź spokojny. Vurst dich nicht en uw Herz verzage niet. Voor deze Voor deze twee rookende brandscheidsstukken. Voor deze twee rookende brandscheidsstukken. Voor deze twee rookende brandscheidsstukken. Het is niets anderes in mijn ogen sagt Gott, als so een paar stupten die nog een beetje raochen. Maar God zegt, dat het niet meer dan een maalige, maalige niedoppaal. Je moet geen angst hebben. Je moet je niet hebben. Dat is de name Emanuel. Dat is de name Emanuel. God met je in je Lebensumständen. Dat is God met je in je leven. En als die situatie nog zo so moeilijk is. Nawet als die situatie stijt, dat je niet zo moeilijk en wenn die problemen nog zo groot zijn. In de namen Immanuel hebben we die Botschaft, halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage In het Immanuel, Emmanuel otten we de nieuw. Bieden op, neen bieden, neen bieden, Het is de liebde van Jezus Pana Jezusa w naszych codziennych okolicznościach życi życiowych. Ale też i ty się nie kończy, ta nowina To już się nie kończy. Teraz Bóg mówi do tego króla: Achaza, żądaj znaku ode mnie. Wcale nieważne, Bo jaki znak byś chciał. czy na dole na ziemi czy na górze w niebie. No, nie, A, to, małeś, nie. a smarckersch. A, no wie, no dobrze tak. doch nicht Gott Boga. Mensch, der Herr zu ihm, warum machst du nicht das, was ich dir gesagt habe? No mówi, człowieku, czemu tego nie robisz, traci? mówię. co wenig, dass du Menschen ermüdest, Willst du auch noch Gott ermüden. Czy, czy za mało jest, że ty męczysz ludzi, chcesz jeszcze Boga męczyć? to nie że za aus dem leben gegriffen? Czy to nie jest coś, co jest nam znane z życia? Patrzysz już tylko na twoje okoliczności życiowe. Gott pomoc. Nein, Gott, mówisz, nie, ja Boże, ja chcę się dalej patrzeć na moje okoliczności. A du mich denn weiter ermüden, mówi, ist Przecież pomoc już dawno nadeszła. Also sagt Gott, ich geb dir jetzt das Zeichen. Das ist dzimne, w 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. A co to za dziwny znak? Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie go imieniem Immanuel. Boże, co to, to za Zak? Ey, da steht ein riesiges Heer vor meiner Stadt, zwei riesige Heere. Przed twoim jasem, toi potężna moc. Und du A ty mówisz mi, że mam 9 miesięcy czekać na pomoc i się urodzi. Ich war die Jungfrau sollte erst schwanger wehren und noch einen Sohn gebären Co najmniej 9 miesięcy. Może co to za znak? Co w tym mam? Uwaga. Das lesen. Musimy dokończyć to zdanie. Aus zwei bo ten znak składa się z dwóch części. And Druga the the część jest teraz. And 15. Ram i honig wird er essen, damit er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Mlekiem zsiadłem, miodem żywić będzie, do czasu, gdy nauczy się odrzucać als abgewierać dobre. Kto by forę knabe weiß das böse zu verwerfen, das gute zu erwählen, wird das land verlassen sein von diesen beiden königen. Gdyż z chłopiec nauczy się odrzucać złe a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami grzysz, będzie Siez, und das ist jetzt das, zwei, das zweite Teil dieses Zeichens. Äh, verlassen sein die Verlassen sein, könige sind weg. Tutaj nie powinno być napisane spustoszone, tylko ten kraj będzie opuszczony przez tych królów, to znaczy ich nie będzie już, zanim on dorośnie. Więc drugą częścią tego znaku jest, nie nawiązuje do syna tej dziewicy, ale na syna Izajasza. Dat moet een jonger knabe zijn. Dat moet een maal zijn. En God zegt nu, bevor je Sohn dieser deze knabe, weet, Böses en goed is om te En hij zegt, hij zegt, zanim je je knabe doorgaat, dan zijn die koningen längst aus dem land weg. To zijn das heißt, die twee du al gar zijn. Dus God zegt, niet negen op die Hilfe te wachten'. Dus God zegt, je niet je op die Hilfe, te Die sofort. Pomoc będzie natychmiastowa. I tak też było. Czytajmy drugą księgę królewską, 15. Druga królewska, 15, 30 wiersz. Utozea, der sohn Elas machte eine verschwörung gegen Pekach, den sohn Przeciwko Pekachowi, Synowi Remaljasza, uknął Skitek Hosea, Syn Eli, i zabił go, a pozbawiwszy go życia, objął po nim bazę kuleską. 9. In 16 rozdziału król asyryjski wysłuchał go i wyruszył pod Damaszek, zdobył go i wprowadził jego mieszkańców do Kierdzecina, zaś pozbawił życia, zabił go. I to stało się krótki czas po tym wydarzeniu. Więc rozumiesz teraz, dlaczego ten znak był dany. Po pierwsze, ten znak składa się z dwóch części, które Bóg Jednak łączy ze sobą. Oh, Dlaczego Bóg tak czyni? Ich denke, weil der Herr Jesus hier beschrieben wird. Bo myślę, że Pan Jezus jest tu opisany w dwójaki sposób. Als der diese Najpierw jest opisany jako ten, który się urodził tak dziwnym sposobem. Wird sein. Dziewica pocznie. Ale jest też beschrieben jako ten, który się urodził der die Frage der Sünde und Schuld klärt. Alle auf satan ist we eigenlijk dan meer eigentlich dann mehr in dem tweede Teil des Zeichens. So wie in Gleichzeitig unterteilt es Gott, um zu sagen, der erste Teil, der hat noch gar nichts hier met de Erfüllung te doen. der findet er 750 Jahre später statt. mówiąc ta pierwsza zapowiedzieć z tą sytuacją, teraz nie ma nic wspólnego, ona się spełni, że 750 lat później. Nämlich, man seinen Namen Immanuel nennen soll. Naz go imieniem Immanuel. <coughs> A równocześnie dam ci <coughs> znak pokazujący, że pomogę Ci im bezpośrednio. Also ist schon eine erstaunliche Geschichte. Więc jest to naprawdę zadziwiająca historia, Przez które otrzymaliśmy ten znak, że dziewica poczęła. I ostatnie imię Pana Jezusa tu wymienione jest Immanuel Bóg z nami. Czy to nie jest wniosłą nowiną, pod koniec naszego rozdziału w Mateuszu 1? dat deze persoon tijdens met je is in alle je leven hineinkomt. een je alle hij niet verheissen alle problemen wegzunehmen maar hij verheissen met je door de moedigheid van het leven maar door te problemen dat hij van zijn tijdens lieb dat hij tot tijdens lieb dat is która każdy dzień jest obecna. Nazwą go imię, imieniem Immanuel, co się wykłada Bóg z nami.